Tamasz, największy polski producent maszyn zielonkowych, w tym roku prezentuje nowość, kosiarkę XT390, o której opowiada pan Piotr Cebyliński. Jest to kosiarka zawieszana z tyłu ciągnika z centralnym zawieszeniem w swojej klasie. Jest jedną z największych, posiada 3,9 metra szerokości roboczej i jako jedyna ma taką długość, taką szerokość roboczą i zawieszana jest z tyłu ciągnika w pozycji pionowej. W pozycji pionowej, czyli musi być położona do pozycji roboczej hydraulicznie. Tak, cała obsługa maszyny odbywa się korzystając z hydrauliki ciągnika i hydrauliki zamontowanej na na same kościarce. Mówimy, że jest to typowo y, kosiarka rolnicza, nie żadna, komunalna. Tak, tak, tak. Jest to kosiarka przeznaczona do użytków y, zielonych, y, czy to będą na pastwiskach, czy na y, trwałych użytkach zielonych. Y, służy do po prostu trawy. Coraz y, bardziej w pogoni za tą szerokością roboczą myślimy wciąż o y, agregowaniu kilku kosiarek za sobą tak żeby zaczepić jakąś na tył, jakąś na przód, żeby jednak tą szerokość roboczą jak najwięcej jak najbardziej zmaksymalizować, jak najlepiej wykorzystać nasz ciągnik czy tę kosiarkę można łączyć z jakąś inną zaczepioną na przednim tuzie, czy może lepiej inny model wybrać, jakby jak najlepiej zamanewrować waszymi produktami żeby kosić jak najefektywniej, jak najszerzej w każdej rozmowie z klientem, potencjalnym klientem na zakup kosiarek zawsze sugerujemy i doradzamy, żeby kupując, komponując zestaw maszyn, pomyśleć właśnie o agregowaniu i jak najefektywniejszym wykorzystaniu i mocy ciągnika i maszyn, które będą z nim współpracowały. A więc agregacja była głównym zamysłem przy tworzeniu tej kosiarki, bo korzystając z naszej najszerszej kosiarki czołowej o szerokości 3,4 metra, komponując ją razem z tą 3,90 z XC390 uzyskujemy ponad 7 metrów szerokości roboczej, szerokości koszenia, którą powinien obsłużyć spokojnie ciągnik o mocy 120-130. 140 koni no, mechanicznych. To jest już troszeczkę większy ciągnik niż taki typowy na polskim gospodarstwie. Wbrew pozorom tych ciągników jest sporo w gospodarstwie. Fakt, że główną tutaj rolę grają ciągniki stukonne. I taki ciągnik przeznaczony jest do pracy z tą maszyną, tylko trzeba pamiętać oczywiście o odpowiednich gabarytach i masie tego ciągnika, bo jednak jest to maszyna o swojej, swojej określonej masie. Także jeżeli posiadamy, a na takie, że zawsze jakiś ciągnik dodatkowy, który przeznaczony jest jakichś cięższych prac, to możemy go spokojnie zagregować tą maszyną i wspólnie z kosiarką czołową stworzyć niewielkim kosztem bardzo wydajną maszynę o spore szerokości roboczej. Maszyny marki Samasz doceniane są przez rolników. Polskich, nie tylko polskich, ale czy tylko przez rolników? Nie tylko przez rolników, a tak mówiąc, co najbardziej nam na ocenie i satysfakcji z pracy od, ze strony rolników zależy. Ale również dostajemy wiele nagród. Ta maszyna Kościarka XT jest raptem prezentowana od września, tak, bo premierę miała swoją na targach w Polsce w Bednarach. Otrzymała już kilka nagród, m.in. złoty medal na targach CTR Ptak i firmowy hit roku raportu rolnego. Ale jak mówi Pan, najbardziej zależy Wam na satysfakcji rolników, to powiedzmy coś więcej. Wasze maszyny sprzedają się i w Polsce, i za granicą. Jakie tutaj tendencje, gdzie sprzedają się więcej? Jacy rolnicy najbardziej Was doceniają, głosując, jak to się mówi, nogami, czyli wybierając po prostu Wasze produkty wschód, zachód, czy Polacy są Waszymi najwierniejszymi fanami? Na razie ten podział jest tak można powiedzieć 70 do 30, czyli 70% rynku rolnego, rynku handlowego to, są, to jest rynek eksportowy, 30% rynek polski i z roku na rok ta tendencja przechyla się delikatnie na stronę sprzedaży w kraju, Innymi słowy, rynek krajowy, nasi lokalni odbiorcy coraz bardziej doceniają naszą markę i coraz chętniej nabywają, przekonują się do tego, że jednak... Polski produkt, nasza krajowa myśl, skoro świetnie sprzedaje się na zachodzie, to jednak może właśnie warto skorzystać z naszych wyrobów i zaprząc je do pracy na swoim polu. A najbardziej popularne rynki zagraniczne to jakie? My jesteśmy w 50 krajach na świecie, są to zarówno rynki europejskie, czyli Niemcy, Anglia, Francja. Belgia, Holandia, są też Stany Zjednoczone, jest Australia na obu Amerykach i w Rosji i na Białorusi. Łatwiej wymienić te kraje, w których nie jesteśmy, niż te, w których jesteśmy.